bierzemy biajka obieramy mleko i nadziewamy na do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu Pieczemy przez 15 minut posypujemy to wszystko drobną sztudowaną wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem smaujemy czarą dużo i dużo z łososia i mam już pyszne pączki. to wszystko mieszamy czekamy aż teraz wyjdzie nam czasem, kroimy mieszamy i podajemy do sołu. słuchaj dalej anusz widelec przyda ci się to w kuchni dzień dobry dzień dobry witamy serdecznie w kolejnym już odcinku smacznego podcastu anusz widelec witam się z wami Niezmiennie Paweł Prokopowicz oraz Jacek, Jacek Kuchmistrz. Dzisiaj słuchajcie, tak jak było zapowiadane wcześniej, chcieliśmy porozmawiać troszeczkę o jakości produktów i o sztuczkach producentów. Tak, to co wcześniej żeśmy, jak była, jakżeśmy omawiali tematy szwedzkie, pamiętacie, tam Paweł mówił, że oni dużo jedzą parówek, tutaj można. Co na początku się na to mało kto na to zwracał uwagę, później się okazało, że nagle, wiesz, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłem mały, że jadłem parówki, rodzice mi dawali, te parówki były takie, wiesz, normalnie z wody, i wszystko było w porządku. Później nagle, jak ja już byłem duży i miałem własne dziecko, to nagle zobaczyliśmy, czyli powiedzmy wiesz, tam na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych ubiegłego wieku, że te parówki zaczęły, z wody wyjmowało się parówkę dwa razy większą niż się ją wkładało do tej wody, wiesz. No i się okazuje, że producenci, żeby obniżyć koszty wyprodukowania takiej parówki, padli na pomysł, że mięso można było zastępować innymi produktami, wypełniaczami i nagle się okazało, że w takiej parówce 30% składnika to jest mięso, a reszta to są wypełniacze, jakieś tam emulgatory i inne świństwa. Soje, czy, czy inne rzeczy, tak. No i później się okazało jeszcze, że do tych parówek dodawane są nagminnie ścięgła, żyły i ja tutaj w tym smacznym podcaście nie chciałbym tak troszeczkę zabrudzić, ale tak strasznie mówię o tym z tego względu, żebyście mieli świadomość tego, co kupujecie własnym dzieciom, albo a wiesz, no, dzieci są mało odporne na różnego rodzaju reklamy, które są w telewizji są bezbronne i, właściwie, tak i, i naprawdę nie wiedzą tak, one o tym, o tym nie wiedzą w pewnym sensie można powiedzieć, że są o, moim zdaniem, są okłamywane e, mamione są tym, że tutaj taka porówka, to jest super sprawa i tak dalej a okazuje się, że tak rzeczywistości e, są, tak jak mówię no, żywego, czy, no, żywego no, samego mięsa tam jest niewiele, więc ja tak chciałbym powiedzieć, za chwileczkę powiem o takim bulwersującym jakiś czas temu przeszedł przez, przez polskie media, albo ja się tak przypadkowo też o tym dowiedziałem, fakt tego, co robią producenci i ja bym chciał tak dla zobrazowania Wam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli przykładowo upieczecie sobie kurczaka, nawet takiego, którym opowiadał Paweł na tej mhm. butelce z piwa, i gdy tego kurczaka zjecie, zobaczcie, ile z tego zjedzonego kurczaka zostaje oprócz kości, ile zostaje jeszcze niedojedzonego mięsa, różnych jakichś żyłek, ścięgien, mm. czy coś w tym stylu. I teraz, i, teraz, wiesz, I teraz jest taka sytuacja, że co robią producenci, którzy robią na przykład właśnie tego typu parówki lub różne inne takie potrawy. To, czego wyście nie zjedli, to wszystko jest mielone drobno i ładowane do tej porówki i później i tak to zjadacie, wiesz. No to jest, mm, jest makabryczne. I tutaj, słuchajcie, natrafiłem na coś takiego. Słuchajcie, to jest cytat yy, z internetu, także jeżeli firma Gerber chciałaby nas pozwać, to mam nadzieję, że nie, ale pozwać do sądu, to... To znaczy podać źródło lubi, po prostu, tak? Bo my tylko cytujemy, to, co cytujemy to, co żeśmy znaleźli w internecie. Będzie odnośnik e, ktoś pod jest, tak, do tego? Tak. No, okay. Znalazłem to na stronie mm -hmm. wyborcza.biz, Gazety Wyborczej. Gerber stosuje MOM, aby dać dzieciom odpowiednią konsystencję posiłków. I teraz tak, co to jest MOM? Zwróćcie na to uwagę. MOM, i teraz słuchajcie, będę przeczytał. A firma Gerber do słoików z jedzeniem dla niemowląt wkłada zmieloną, zmielone ścięgna, włókna i błony z drobiu. Takie mięso stosuje się w tanich parówkach, kiełbasie i pasztetach. W słoikach indyk i kurczak dla niemowląt powyżej 6 miesiąca jest tak tzw. MOM, czyli mięso oddzielane mechanicznie. A MOM robi się tak. Grzbiety szyje i skrzydła kurczaków i indyków przechodzą przez specjalne cylindry, które oddzielają masę mięsnotłuszczową tłuszczową od kości. Mm -hmm. I, co na, e, I co na to mówi, e, mówi jedna pani farmaceutka? Słuchajcie. Absolutnie nie podałabym tego dziecku. To niedopuszczalne. Twierdzi doktor habilitowany Małgorzata kosłowska wojciechowska z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. To nie jest czyste mięso. Są tam ścięgna, włókna, błony. A dziecko ma zwolniony proces trawienia. Nie ma wszystkich wszystkich enzymów. Każda matka chce zapewnić dziecku odpowiednie składniki ożywcze, a w tym pełnowartościowe białka i w odpowiednich proporcjach. Przy MOM nie ma pewności, czy te proporcje będą zachowane. Dodaję. No właśnie, Paweł. No i powiedz mi, co Ty na to? No Jacku, to jest y, na pewno nie zbyt fajna praktyka Nie popieram takich rzeczy i Jestem ogólnie zniesmaczony Fakt, że być może nie jest to bezpośrednia polityka firmy Gerber Tylko po prostu dostawca tego mięsa no, Takie mięso zapewnia, takie mięso dostarczył Ale nie powinniśmy się godzić na takie praktyki I zdecydowanie nie powinniśmy karmić naszych dzieci y, Takimi produktami bo tak jak mówiliśmy na początku, są one bezbronne i no nie potrafią się nie potrafią odmówić, nie potrafią się bronić przed tego typu żywnością, która na pewno może mieć wpływ na nasze zdrowie. To jest smutne, ale niestety w dzisiejszych czasach ekonomia zazwyczaj bierze górę nad, nad smakiem, nad jakością. Nie wiem, czy tak jest na całym świecie, ale widzę, że w Polsce bardzo często tak właśnie jest i to nie jest dobre. No właśnie, no właśnie, no właśnie. A czy Ty, Jacku, słyszałeś o czymś takim jak, bo tutaj mamy MOM, mechanicznie oddzielane mięso, a słyszałeś o mechanicznie oddzielanych owocach? Nie, nawijaj. No to też taka rozmowa z, ostatnich, z ostatniego tygodnia. Wiesz, że są takie w puszce na przykład fileciki z mandarynek, takie do sałatek różnych, do jakichś deserów, w puszce, takie w syropie, prawda? O człowieku, nie strasz mnie, ja właśnie ostatnio zrobiłem takie zakupy, ciesząc się, że będę robił właśnie takie sałatki owocowe z orzechami do pracy, Nawie. No to, no to już Cię ucieszę. Wiesz, jak zrobione są te mandarynki w zalewie? Otóż moczy się je w wodzie najpierw, tak żeby ta skórka zmiękła. Oczywiście to się robi no, w dużych takich kadziach, całymi tonami. Ta skórka jak jest miękka, to lepiej się ją obiera. I te mandarynki później przez takie bębny przechodzą, gdzie ta wstępna skórka jest ściągana. No tutaj powiedzmy jest ok, bo w ten sam sposób obiera się ziemniaki czy marchewkę w jakichś dużych nawet miejscach zbiorowego żywienia. Ale Problematyczna jest ta biała skórka, która bywa gorzkawa w owocach, ta która wiesz, chroni już poszczególne te ósemki I teraz no, producent musi jakoś, żeby ten filecik był ładny, żeby był elegancki jakoś jej się pozbyć Jak to się robi Jacku? Otóż moczy się te obrane już wstępnie mandarynki w roztworze kwasu solnego z jakimiś tam dodatkami, z jakimiś enzymami tak, żeby ta skórka, która jest niepożądana nam się rozpuściła i wtedy już na końcu po wypukaniu mamy ten pyszny taki filecik, który jest w puszce, bez tych właśnie y, niepożądanych białych łupek i życzymy smacznego, Ech. tak to się niestety robi strasznie czyli, no. czyli generalnie jak kupujemy, teraz się pojawiły u nas w sklepie te ananasy, takie wiesz razem z tą czuprynką na górze, czyli kupujemy raczej takiego ananasa mm. i w domu sobie ram, obieramy, kroimy jemy. No, tak mi się wydaje, że tak byłoby bezpieczniej, tym bardziej, że taki owoc, który masz świeży, on nie jest w zalewie cukrowej, bo wszystkie owoce, które są w puszkach, są dodatkowo zalane słodkim syropem, no a cukier to, jak wiemy, też jest rzecz, której no, nie wolno jeść nie wiadomo ile i należy go stosować z rozwagą, także wszystko generalnie jest słodkie w tych puszkach, na pewno jest pasteryzowane, czyli jakoś tam dodatkowo pozbawione tych enzymów owocowych, a zamiast tego są enzymy, które na przykład muszą wypłukać tą skórkę. Mhm. Także ja bym zdecydowanie polecał owoce świeże. Dobrze. To teraz odno to był, odno to był to była część naszego podcastu, mówiące o tym, co, co robią producenci. A teraz powiedz, bo y, też mówiłeś coś o, o tych, co mówiliśmy o tych nożykach do obejrania ziemniaków i coś o deskach, proszę Cię. A noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A tak, dostaliśmy tam, dostałem maila od, od Pawła z Niemiec i mówił, że oczywiście słucha nas zawsze i y, y, za naszą namową postanowił sobie taki nożyk ceramiczny sprawić. Y, mówił, że jest okej, okay, że, że, że, że zgadza się, że to jest fajna rzecz. Tak więc no, mamy wpływ na naszych słuchaczy, jakoś tam, co nas bardzo cieszy, poprawiamy ich, może wiedzę kulinarną, może zdrowie ich polepszamy w ten sposób, że podpowiadamy, co jest fajne, co jest niefajne. I też rozmawialiśmy o deskach, Paweł mówił, że tak, owszem, są deski małe, duże, do różnych zastosowań i ma dwie deseczki, jedną taką niewielką, znaczy kilka takich niewielkich i jedną taką większą tutaj właśnie wymieniliśmy uwagi, że absolutnie deski drewnianej nie wolno myć w zmywarce i to potwierdzam, bo ona, ta chemia, która jest w zmywarce jest bardzo żrąca deska się rozgrzewa do wysokiej temperatury i ona albo się popęka, albo się odkształci, a co gorsza nasiąknie tą chemią i to też będzie oddawała później do naszego jedzenia, więc desek drewnianych takich do krojenia chleba absolutnie nie wolno dawać do zmywarki absolutnie nie wolno dawać do zmywarki noży ceramicznych, bo chemia je e, troszeczkę może zniszczyć i różnica temperatur też może spowodować, że one nam po prostu pękną nie wolno dawać również e, rzeczy aluminiowych, jeżeli macie jakieś, nie wiem jakąś część, na przykład maszynki do mielenia, mhm. nóż z aluminiową rączką, czy też e, jakieś takie inne akcesoria aluminiowe nie wolno dawać do Zmywarki, no bo zobaczycie, jak wyjmiecie, że będzie zżarta właśnie z zewnątrz ta struktura, tak. zmieni kolor i wtedy właśnie przekonacie się bezpośrednio na tym aluminium, co to znaczy żrąca chemia w zmywarce. Ja powiem, że od pewnego czasu, zresztą ostatnio zmienialiśmy w ogóle sztuce na nowe, bo tamte stare nam się już podniszczyły i będziemy je mieć tylko ręcznie, dlatego że właśnie ze względu na tą chemię, że ona też powoduje, że nierdzewne sztuczce po jakimś czasie, po dwóch, po trzech latach potrafią nawet zacząć korodować, czy po prostu się zniszczą. Będą bardzo takie brzydkie na zewnątrz. No dobrze, ale, I ale tutaj to znaczy, że co? Że ja rozumiem z tym aluminium, ale na chromonikiel to też działa? No, w dłuższym okresie czasu tak. No mhm. ja, ja zauważyłem, że te sztućce nasze się zniszczyły, wiesz, i, i dlatego mówię o tym, że my przynajmniej nie zmywamy w zmywarce sztuczów No dobrze Paweł, czyli co? Nie zalecasz stosowania zmywarki w kuchni, tak? Czy jak? Znaczy jak najbardziej zalecam, tylko tak jak mówię, nie wszystko można myć w zmywarce i tutaj zauważcie też często, że naczynia, czy jakieś tam opakowania, czy właśnie sztucce mają informację, można bądź nie można myć w zmywarce. Dlatego, że to co jest zawarte w tych tabletkach, ma za zadanie rozpuścić resztki pożywienia, czyli zawiera jakieś enzymy, zawiera jakieś sole, zawiera jakiś środek myjący i różne inne dodatki. I w dłuższym okresie użytkowania niektóre rzeczy zobaczycie, że one są matowe, brzydkie, jakieś tam szare i po prostu używają się poprzez samo mycie w zmywarce. Także no, trzeba wiedzieć i przestrzegać tego, żeby nie ładować wszystkiego, co popadnie do zmywarki, bo mamy zmywarkę, no to już wiadomo, nie będziemy możemy zapuszczyć sobie długie paznokcie nie będziemy nic myć, bo wszystko umyje nam maszyna, to tak nie działa i tutaj trzeba świadomie z tej zmywarki korzystać i też trzeba y, odpowiednio o, ni o nią dbać, czyli używać y, na jakiś czas tych środków do oczyszczania, do dezynfekcji zmywarki. Y, na pewno... Masz zmywarkę w ogóle? Nie. Nie masz. No to jeżeli mamy zmywarkę... No to jesteś też w dobrej sytuacji, bo Ciebie to nie dotyczy, mhm. ale e, właśnie jeżeli mamy zmywarkę, to pamiętajmy, że co ileś tam cykli, no przynajmniej, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, zależy jak to często e, z tej zmywarki też korzystamy, to musimy no, włożyć taki specjalny środek do czyszczenia samej zmywarki, nie do mycia tego, co jest w, w zmywarce, tylko do czyszczenia zmywarki jako takiej. Uzupełniamy też sól żeby tam nie osadzał się kamień, żeby ona nam, nam długo i sprawnie służyła i też pamiętajmy, żeby pustej zmywarki czy też zmywarki z naczyniami nie zostawiać szczelnie zamkniętej, bo po prostu się nam to zaśmierdzi, stęchnie ale to myślę, że wszyscy użytkownicy zmywarek powinni o tym wiedzieć, jeżeli nie wiedzieliście to zwróćcie na to uwagę, zwróćcie uwagę na to co ja teraz mówię i no, pamiętajcie, że nie wszystko nadaje się do mycia w zmywarce. Ej, no tak, właśnie, nie wszystko nadaje się do zmywania w zmywarce, słuchajcie. I to mi tak troszeczkę, wiesz, mm, przypomina to, co powiedziałeś z tymi tabletkami, leczenie człowieka. Najpierw podajesz mu antybiotyk, a potem mu podajesz jakąś osłonę, żeby nie zniszczyć sobie wątroby. Czyli najpierw podajesz tabletki do mycia Naczyń, a później podajesz środek do ochrony tej zmywarki. Zresztą no, chyba pralce też już tak się zaczęło to robić, to dowodzi tego, że coś jest, że coś jest nie tak, a z tymi, z tymi... Ciekaw jestem, jak te ceramiczne produkty, wiesz, jak jest z naczyniami i z garkami, jeżeli masz na przykład ceramiczne garki, czy nie wiem, polcelanowe talerze, czy jakieś miseczki, coś w tym stylu, czy to czy to jest odporne na tę chemię, czy, czy nie. No To trzeba popróbować. Prawda jest taka, że wiesz, no jak ktoś ma dużą rodzinę czy coś w tym stylu i się do, do tego już przy, przyzwyczaił, przy, to, nie, to, no, to używa to. No, no my jakoś jeszcze nosimy się z zamiarem kupna tej maszyny do mycia naczyń, marki, ale jak będziemy przebudować kuchnię, to może tak, teraz na razie nie. nie wiem no niewątpliwe zalety to są takie, że wiesz oszczędzasz wodę yy, robi się to powiedzmy samo, mhm. niezależnie od tego co ty robisz, to naczynia się już myją naczynia są wyparzone, bo tam na końcu są suszone w wysokiej temperaturze i de facto, jeżeli jest więcej osób w rodzinie, czy też no, w jakichś tam wiesz, restauracjach to już, to już powiedzmy mowy nie ma żeby to ktoś mi był ręcznie Także tutaj zaletą jest to, że wszystkie naczynia są wyparzone, są, są fajnie umyte i, i, i po prostu człowiek już nie musi w tym uczestniczyć. Natomiast tak jak mówię, no nie wszystko, no absolutnie wszystkiego nie możemy jak nawać do zmywarki, bo, bo później no może to się odbić też na naszym zdrowiu, jeżeli będziemy na przykład na takiej desce później kroić. Nie, nie dość, że ona się zniszczy, to, to być może że część tej chemii będzie trafiać do naszego żołądka z takiej deski, prawda? Zgadza się, no i to po prostu... Także tutaj świadomość, no trzeba być świadomym w kuchni tego, co się robi. Jeszcze raz to podkreślamy. Tak, tak, tak. I przypominamy o tym, że na przykład jeżeli mamy, jeżeli uży na przykład będziemy obrabiać mięso surowe, no to przeznaczmy jedną deskę tylko i wyłącznie do, do obrabiania tego mięsa. Na tej desce nie róbmy więcej nic. A jeszcze o wielkości desek też rozmawialiśmy, wiesz, rozmawialiśmy z Pawłem o, o wielkości desek, że, no, on że widział tam w handlu takie duże, fajne deski, bardzo duże. Ja powiedziałem mu, że wiesz, duża deska być może jest dobra, ale dla mnie na przykład duża deska nie jest dobra, z uwagi na to, że ciężko potem ją umyć. Nie mieści się w zlewie. No właśnie nie mieści się w zlewie, możesz, wiesz, narozlewać gdzieś dookoła na podłogę, rozchlapać i jeżeli faktycznie nie obrabiamy jakichś mega, mega, mega wielkich porcji mięsa, to taka duża deska, pomimo tego, że fajnie wygląda w sklepie, wydaje się solidna, to później w tym korzystaniu na, na, na co dzień może już nie być taka wygodna, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o mycie. I tutaj na to też bym pragnął zwrócić Waszą uwagę przy dobarze deski, żeby ona no, nie była za wielka, bo później... Paweł. Ja bym podpowiedział coś takiego. Zmierzcie sobie, jaką macie szerokość z zmywaka i nie kupujcie deski, która będzie szersza, bo... Kategorycznie nie kupujcie większej, tak? tak. No bo co, do wanny ją wkładać? Tak. To jest racja. Tak. Bo tak to sobie wstawiacie ją i wtedy w pionie możecie ją umyć, prawda? Ja pamiętam to, co Ty tak, mówiłeś o tym rozlewaniu, to mi, się, dobra, no, to mi się przypomniało, jak kiedyś, yy, wiesz, te blaty nie były, nie wiem, jakieś były inne, czy co, nie mam pojęcia, ale robiło się mm. przykładowo wiesz, pierogi, czy jakieś tam kluski, czy coś, to się robiło na y, tak zwanej stolnicy, prawda? A tak. teraz my to robimy w sumie na stole, y, na blacie y, kuchennym, prawda? Ale... Mm -hmm. I później był, właśnie był problem to, co ty powiedziałeś, właśnie umycia tej stolnicy, która była niesamowicie wielka i do zlew się nie mieściła. Zmywak był, zmywak był zresztą jednokomorowy, później był dwukomorowy, ale problem pozostał ten sam ponieważ też ta, ta deska się nie mieściła i też był problem z jej umyciem. Ja bym polecał deski, jeżeli większą deskę, to jednocześnie, żeby ona była grubsza. Ja bym polecał deskę, jeżeli ktoś ma taką możliwość, albo w handlu tego nie widziałem. Wiesz? Ja, tak jak kiedyś opowiadałem o swojej desce, którą mam od wielu lat, poszedłem na dział Stolar stolarski i tam mi po prostu facet uciął z jednego kawałka deskę drewnianą, oheblował i wiesz. I taką deskę tu taką deskę dzisiaj używam. Ona już się lekko wygieła, ale ostatnio ją przeszlifowałem i jest, jest dalej w, w porządku. I, I słuchaj, tak, tak, okay. tak. Natomiast kupiłem większą deskę i jeszcze większą, dużą deskę, ale ona jest z tego klejonego drewna i no nie wiem no służy na razie nam, ale jak to tam ten, czy ten klej ma wpływ czy on się przedostaje do tych rzeczy które my kroimy na desce czy nie to tego nie mam pojęcia jeszcze tego jeszcze nie sprawdziłem, nigdzie nie doczytałem takiego faktu, jaki jest stosowany klej przez firmy, które e, produkują takie deski, wiesz, bo też widziałem klej stolarski, panie Jacku, klej stolarski czyli mąka i woda, tak? z, z drogów i kopytek a czyli cały czas też jesteśmy jak Indianie, wykorzystujemy wszystko. No, możliwe, możliwe, wiesz. Ee, ale takie. Wiesz, to tak. są, są jeszcze deski też bambusowe w tej chwili i one podobno też całkiem nieźle się sprawują. Jak to właśnie zameldował mi słuchacz, mhm. nie wiem, bo nie miałem, ale z tego co widziałem, zdjęcie jakie mi przesłał, to ta deska nie niszczy się i całkiem, całkiem, całkiem. całkiem no dobrze, Paweł, ale to, to ja, wiesz, ja miałem wędkę bambusową, to, to takie szerokie bambuzy też rosną na świecie. No oczywiście. A to nie wiedziałem. To muszę zobaczyć. Wiesz, co. to? to e, no. No, no, bambus to jest, wiesz, bambus to jest bardzo wysoka. trawa, wiem do 50 no, metrów. Nie wiem, czy słyszałeś jak, e, jak się hoduje bambus. Nawet o tym nie wiedziałem. Wiesz, ostatnio właśnie mi mówił facet, że. E, mówił mi. Nie. No, słuchałem audiobooka jakiegoś i tam ktoś powiedział. Bambus, hmm. wsadzasz ziarno bambusa do ziemi, jeden rok podlewasz i nic. Drugi rok podlewasz, nic. I na trzeci hmm. rok dopiero wtedy wystrzeli z ziemi, wiesz? O, kurczę. No, kurczę. Nawet o tym nie wiedziałem. Ciekawe. A później to nawet metr pewnie na tydzień może urosnąć. Tak, się. możliwe, możliwe. Wiesz. To tak jak chleb, no który tam rośnie, rośnie, rośnie i później wystrzeli i rośnie. I trzeba wsadzać go do pieca, bo się przerośnie dobrze. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Słuchaj, ja jeszcze chciałem... Tak? Dobra, koniec tych dywagacji. tak. Jeszcze co tam masz? Nic, ja tylko tak jest też natrafiłem na artykuł tego, jak firma Prymat robi pieprz cytrynowy. Nie wiem, czy używałeś pieprz cytrynowy? No nie, proszę, powiedz. Pieprz cytrynowy Prymat to gruboziarnista mieszanka dwóch rodzajów mielonego pieprzu, białego oraz czarnego, z dodatkiem startej skórki cytrynowej. Dzięki temu w naszej, mieszance można, w naszej mieszance można odszukać zarówno ostrzejsze, jak i bardziej subtelne nuty smakowe. Tak wy, wyrafinowane połączenie smaku pieprzu z cytryną nada wyjątkowego charakteru każdej potrawie. I wszystko byłoby dobre, gdyby nie co? Gdyby nie to, że pieprz cytrynowy prymatu nie odbiega składem od tego, co proponuje konkurencja od y, na przykład kamis. Skład pieprzu cytrynowego. Sól, pieprz czarny, y, czosnek, cebula, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cukier, y, skórka cytrynowa i kurkuma. I w tych innych firmach jest hmm. tak samo. I pytanie oczywiście brzmi, po co wobec tego kupować pieprz cytrynowy, skoro można zmielić sobie trochę czarnego pieprzu i dodać do niego no dużo skórki cytrynowej oraz nieco soli. Albo jeśli ktoś mhm. chce mieć cytrynowy posmak pieprzu, niech kupi pieprz syczuański. I tutaj jest, wiesz co, i o co tu chodzi... Nie wiem, czy słuszne, ale nie jestem przekonany o wysokiej jakości przypraw dostępnych w Polsce. Jakość, yy, jakość, gdy kupowałem na przykład we Włoszech ziarna czarnego pieprzu, miały one zupełnie inny aromat i smak. Ale może wakacyjna atmosfera mi się yy, na to udzieliła. I nie pra, niekoniecznie tak, proszę Pana, bo tutaj jest później podany taki sam lemon pepper, czyli jaki możecie na przykład kupić, jak ja mogę kupić w Anglii. I jest wiesz, mm -hmm. 25% z wysuszonej skórki z cytryny, sól, cukier, kwas cytrynowy biały, pieprz, 9% suszona cebula, czarny pieprz 5%, mielony czosnek, suszone wiórki, pomarańczy, olej i, i to wszystko, proszę Pana. No tutaj zwrócić uwagę, Pan daj, zwraca uwagę, że za 55 gram płacimy ponad 2 funty, ale to już jest inna sprawa kaloszy. I nie ma tych wszystkich wiesz, nie ma tych wszystkich dodatków. Wprawdzie jest dodawana suszona cytryna, a ta podobno słyszałem, że suszona jednak o Warzywa czy owoce to nie mają już, warzywa przede wszystkim nie mają już takich właściwości jak, jak y, takie y, niesuszone, prawda, na, naturalne. Mhm. Więc tutaj no, też wiesz, polscy producenci nie rozpuszczają nas, y, czy nie rozpuszczają powiedzmy was, ciebie raczej, y, stosując różnego rodzaju sztuczki, żeby. Y, żeby spowodować, że produkt będzie tańszy, ale takiego stuprocentowego produktu w tym produkcie nie będzie, a będzie więcej różnego rodzaju wypełniaczy. Zresztą podobną historię słyszałem też i to jest co to, to są takie fale. Raz ludzie mówią tak, raz, raz mówią tak, producenci dementują i ktoś tam coś tam wiesz, jakiś facet się wypowiadał, że odnośnie proszków do prania, wiesz, że ten sam na przykład jakiś tam ten Persil czy Wizir kupowany w Niemczech inaczej pierze niż ten kupowany w Polsce. No i facet demandował, że oni to wzięli mhm. pod lupę, badali skład chemiczny i skład e, chemiczny nie odbiega od tego, który jest e, na przykład w porównaniu polskiego, który jest taki sam, może pan Schmidt na przykład kupować albo tam ten Paweł, który... No dobrze, ale, ale to tutaj no ja, ja bym się teraz chciał odnieść. Po pierwsze, po co taki pieprz cytrynowy, w którym jest pieprz i skórka z cytryny? Mam pieprz gruboziarnisty, znaczy mam pieprzy w domu, mielę sobie go tuż przed podaniem potrawy, czy tuż przed doprawieniem, kupuję świeżą cytrynę i mam efekt o wiele, wiele lepszy. To pierwsze, co ja bym zrobił, nie kupowałbym takiego pieprzu. Jeżeli <grym> mówisz o tych proszkach do prania, to jeszcze pytanie jest o jakość wody w poszczególnych krajach, wiesz? Bo jak wiemy, twardość wody też ma wpływ na pranie i... Być może, że na przykład Niemcy mają czystszą wodę, bo w Szwecji, tak jak byliśmy ostatnio, to wodę pijesz bezpośrednio z kranu, bez przegotowania. Wody mineralnej praktycznie nie ma w sklepach, bo nikt jej nie kupuje. Woda kranowa jest tak dobra, tak zdatna do picia, że nie ma żadnych obaw i autentycznie piliśmy, nic nam się nie działo. Więc być może tutaj jakość wody też wpływa na ten proszek, wiesz? Mhm. A ja bym powiedział tak, że, no to jest takie, że, skład, subiektywne. że skład chemiczny, pan powiedział prawdę, że skład chemiczny taki jest, ale nie, podział, nie podał proporcji wiesz, tego proszku. Mm -hmm. A to, co powiedziałeś, no to jest to pięknie, pięknie to powiedziałeś, z tego względu, to co my mówimy właśnie, że mm, z tego względu, że lepiej robić sobie myśl samemu. Tak, myśl, co robisz i robić sobie samemu. To, co ty powiedziałeś, to u mnie jest już normalne, wiesz, to nie jest dziwne. Ja tak samo kupuję, jeżeli kupuję pieprz, to kupuję w ziarnach, jeżeli kupuję sól, to kupuję sól taką, powiedzmy, gruboziarnistą, albo nawet taką, wiesz, mm. takie kostki są dosłownie i to sobie mielę bezpośrednio przed y, doprawieniem, prawda? Także to już u mnie to jest normalne, tak jak u ciebie, jest, u ciebie jest ta właśnie zmywarka, tak u mnie jest normalne to, że ja pieprz czy sól, czy zioła, które mogę, to mam w doniczce, no, których z, z, z wiadomych względów nie będę jeździł gdzieś tam do Indii, czy gdzieś tam po y, laskę wanilii o, obdzierał jakąś, jakieś drzewo, jakieś kory, z której jest bardzo dobra przyprawa. No bo tak, ale, ale to, problem. co jesteśmy w stanie, to sobie przygotujmy sami. Mamy trochę radości trochę zajęcia pozytywnego no, wiesz, gdzie możemy tak. odpoczywać czymś się zająć, a przy okazji pozyskujemy bardzo dobre produkty, które później służą naszemu zdrowiu Tak i wiesz, i na przykład tak jak Ty robisz właśnie ten ketchup czy majonez samemu także to no to są te, to są te fakty duża radość, ostatnio korzystając z tego, że mamy właśnie ten blender postanowiliśmy, mówiłem że jemy masło orzechowe i to masło nam dosyć posmakowało hmm i też mówiliśmy o tych pozytywnych aspektach takiego masła to postanowiliśmy że dlaczego mamy kupować to masło które kosztuje tam 7-8 zł za słoiczek 200 gram kiedy orzeszki ziemne kosztują jakieś 2-3 zł pewnie za 250 gram mm. i wystarczy tylko je zmiksować zasięgnąłem do internetu z zapytaniem jak się robi masło orzechowe i okazuje się że masło orzechowe robi się w ten sposób że bierze się orzeszki Praży się, no my, my mieli już kupione prażone I soli się je albo nie Dodaje się odrobinkę oleju albo nie Można dodać odrobinę miodu albo nie yy, I się je mieli po prostu przy użyciu blendera <gryw> Więc wczoraj zrobiliśmy taki pierwszy eksperyment Wzięliśmy 250 g orzeszków ziemnych Zmieliliśmy, zmiksowaliśmy to przy użyciu właśnie blendera I tak powstało nam pyszne, fantastyczne masło orzechowe Które już dzisiaj zajadaliśmy na śniadanie no widzi. Masło orzechowe, które ma 100% orzeszków, a masło w słoiku, które jest 4 razy droższe blisko, ma 68% orzeszków. No i co te na to? A co, a co zresztą? Mamy mamy dwa razy lepszy, trzy razy tańszy produkt, który robimy sobie sami. No tak, tylko twój. To zresztą tak. zysk producenta, jakieś wypełniacze i inne składniki, które powodują, że producentowi więcej w kieszeni zostaje. Hmm? No. Widzisz tylko, że twojego tak, i produktu nie, nie reklamują. Że... Ach, jakie wspaniałe. Tutaj mogę oderwać Cię od komputera możesz zjeść na śniadanie. Nie mogę. Nie, to... co ci ludzie mają w głowie? Tak, tylko... Nie wiem, jesz takie na śniadanie, jeszcze takie coś, przepraszam. Może tak wtrącę. Wejdę ci. W... Co masło orzechowe? Tak, na śniadanie. Tak. Tylko to. No nie no, chleb z masłem orzechowym, na przykład z plasterkiem banana. Albo no różne z masłem orzechowym i z miodem, tak jak mówiłem, bardzo dobre jest uwielbiam z dobrej jakości miodem z pasieki. Aha, no dobrze, no to a, propos, wiesz co, a propos miodu, no to ja też polecam gorąco miód, słuchajcie. Miód najlepiej, jeżeli to jest możliwe, to ty już tam wiesz, Paweł, ja, ja zareklamuję słuchajcie. No Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę reklamujący, to ja zareklamuję miody z Karkonoszy. Ostatnio jak byłem w Polsce i niedługo, jak znowu przyjadę do Polski, to właśnie zakupię sobie w takim ekologicznym sklepiku, albo podjadę bezpośrednio do tego producenta. Do pasieki? Do mhm. pasieki właśnie miody, kar miody karkonoskie. Gdzie są to już tam, wiesz, dale daleko od przemysłu. I, do, i w sumie... No, miody karkonoskie, to chciałbym zareklamować. Ja wziąłem sobie rzepakowy, bardzo smaczny miód, no i gorąco polecam. Tak samo jak polecam Wam kupowanie sobie mąk, tych takich typu 2000, o których wcześniej już opowiadaliśmy, parę odcinków wcześniej opowiadaliśmy. Taki polecam, w miarę mm -hmm. możliwości, jak ktoś może to, żeby sobie kupował, bo taki miast, słuchaj, u mnie taki mały pojemniczek 250 ml to jest wydatek ponad 2 funtów, a tutaj za 30 zł mamy litrowe słoiki, to jest naprawdę no nie, to nie jest chiński miód na pewno, także to, to polecam Jacku to co mówisz z tymi miodami to jest fantastyczna sprawa i to jest kolejna kolejny głos na tak w naszej tej dyskusji, że wiedzmy co jemy Pamiętajmy, że jakość składników ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia, dla smaku tych potraw, dla, dla jakości naszego życia. I tutaj jeszcze bardzo ważną rzeczą, o której musimy powiedzieć, jest GMO. Czyli y, modyfikowane genetycznie ziarna. Y, pierwszym etapem to były, y, nie znam dokładnej historii, i, ale wiem, że sojowe ziarna były modyfikowane mm. i ziarna pszenicy. Tak. Cały, cała sprawa polega na tym, że do tej pory na świecie zawsze było tak, że jeżeli zasialiśmy, przykład, hektar pszenicy, to z tego hektara mieliśmy, tam, mieliśmy ileś tam ton, czy kwi, kwintali tej pszenicy mhm. i ziarno zostawiało, się, część ziarna się, zostawiało się na ponowny zasiew, a z części ziarna robiło się mąkę. No i tak było od zawsze. Zjadało się mhm. to mąkę i tak było zawsze, tak producenci, czy naukowcy, biologi doszli do wniosku, że te ziarna są mało odporne, trzeba je pryskać, więc my spróbujemy zrobić takie ziarno, super ziarno, takie super, tak super ziarno, które będzie odporną na wszelkiego rodzaju choroby. No i podniesie się wydajność, plony stworze. będą większe też, prawda? Tak, tak. I wiek XX, gdzie był rozwój właśnie biotechnologii, rozwój chemii, przyniósł nam różnego rodzaju modyfikacje. Wiadomo, że genetycy też poznają genom tak jak i człowieka, tak jak i zwierząt to roślin też udało im się rozszyfrować i zaczęli tam robić różnego rodzaju kombinacje tak no i stworzyli takie sztuczne super ziarno. jedynym problemem było to że to ziarno nie, dawało, nie nadawało się do ponownego zasiewu to co się wyprodukowało ta pszenicę, którą się wyprodukowało. Jest niepłodna, tak jakby, tak? Można było... Słon... Jest tak jakby niepłodna, że nie wyrośnie z niej roślina. Tak. E, albo druga, druga, powiedzmy, teoria jest taka, że ziarno, znaczy być może, że uszkodzone są jakieś łańcuchy DNA odpowiadające za właśnie e, za reprodukcję. A druga teoria jest taka, że zawsze musisz kupować ziarno od, jakby u źródła. Tutaj głównym powiedzmy winowajcą będzie firma Monsanto i ona tak jakby chroni patentem swoje ziarna i będzie nakazywać rolnikom zakupowanie ziarna na zasiew na dany sezon tylko u nich. A tutaj w Stanach są już procesy, tak. cała awantura, wielkie pieniądze, wiadomo wielkie koncerny. Pomijając te kwestie jakby prawne i techniczne, że te ziarna musimy w związku z tym prawem patentowym kupować zawsze od nich i dawać im zarabiać pieniądze, to, to jeszcze byłoby pikuś. Natomiast tutaj problemem głównym jest y, przydatność później spożywcza takiego ziarna i to konsekwencje zdrowotne. Generalnie, tak. tak jak się słyszy, dużo jest protestów. Niektóre pola uprawne tam, gdzie rośnie GMO, zostają podpalane przez y, przeciwników tego typu żywności i fala tych protestów rozlewa się po całym świecie, no to musimy wiedzieć, że generalnie powinniśmy unikać w ogóle w naszym żywieniu, w naszym jedzeniu wszelkiego GMO, dlatego że według ostatnich badań, no nie wszystkie są publikowane, bo wiadomo tutaj duży koncern, duża kasa i niektóre rzeczy są tajne. No myszy na przykład w laboratorium po 3-4 miesiącach wszystkie albo chorowały na nowotwory, albo też zdychały. Są filmy na YouTubie, są informacje powiedzmy z mediów nie tych główno źródlanych, nie mainstreamowych, gdzie można w internecie dzisiaj ogólno dostępnie poczytać na temat GMO i wyrobić sobie swoje zdanie. My kategorycznie mówimy tutaj nie. Mhm. I teraz opryskiwanie takich, takiej soi, takiej pszenicy GMO odbywa się przy użyciu specjalnego środka, na który te rośliny są odporne, czyli wszelkie szkodniki znikną, natomiast to ziarno jest odporne genetycznie i będzie rosło dalej. No Tutaj ten, ten czynnik, ta, ta chemia nazywa się Roundup. Stosowana jest również w Polsce i producent na opakowaniu twierdził, że nie jest ona szkodliwa dla zdrowia, ponieważ rozkłada się w 100% w glebie w jakimś tam czasie. Otóż, mhm. otóż najnowsze badania y, wykazały, że jedno, jednak tak nie jest, i nawet po dwóch, trzech latach jeszcze ślady tej substancji można odnaleźć. Więc część na pewno żywności, którą kupujemy w sklepie, też będzie miała w sobie ten Roundup. Jest on również dla nas niezdrowy. Producent y, tam był chyba w TVN-ie taki program śledczy na ten temat. Y, producent na opakowaniu zaznaczał, że to jest biodegradowalny ten czynnik, ten pestycyd. W kilku tam krajach zostało udowodnione, że nie jest i w Polsce też właśnie po interwencji telewizji ten produkt właśnie w ten sposób oznaczony, że, nie jest, że jest biodegradowalny, został zdjęty z półek, a dystrybutor w Polsce został uka ukarany. Z zawrotną karą 500 zł polskich właśnie za fałszywą informację na opakowaniu także więc widzicie jak wysokie i dotkliwe są kary i producenci się śmieją z tego i korzystają ile wlezie jeżeli ty nie jesteś świadomy to po prostu kupisz to będziesz używał i będziesz niszczył swoje i innych ludzi zdrowie także taka jest tutaj praktyka jeżeli chodzi o GMO, jeżeli chodzi o pestycydy nawozy i niestety no, tego też musimy być świadomi. Mm -hmm. Także no, Zachęcam, uważajcie no, po raz kolejny. Po pierwsze uważajcie, po drugie czytajcie zawartości etykiet, opakowania. No, niektóre rzeczy są powiedzmy również nieprawdziwe, tak jak widać tutaj po tym Roundupie. I co jeszcze? I czytajcie. Dużo, dużo wiedzy powinniście przyswajać. W internecie jest masa informacji na różne tematy. Należy świadomie wybierać te tematy, które nas interesują, które są dla nas ważne. I tutaj, właśnie w przypadku GMO, powinniśmy jak najwięcej czytać, jak najwięcej zbierać informacji i informować też innych, że tutaj jest wyraźne zagrożenie dla naszego zdrowia. No, to samo wiesz, było, jest, było. W Stanach Zjednoczonych też, bo to taki jest duży rynek. To samo dotyczyło kurczaków, mm. które były faszerowane różnymi antybiotykami, innymi hormonami wzrostu. No tak, to że dzieci które, były, mm. dzieci, które były m, tym karmione, to po prostu rosły im, dziewczynkom rosły włosy pod nosem. Mm. No i tutaj też musimy wiedzieć, że niektóre właśnie pasze, które są sprowadzane z, gdzieś tam statkami z zagranicy, też mogą zawierać GMO. By, być może, że nie są podawane jako produkt dla ludzi, ale y, może się tak zdarzyć, że będą stanowiły pasze dla właśnie zwierząt hodowlanych, które później będziemy jeść, niestety. są mm -hmm. takie są, za, takie są no, za, zagrożenia współczesnego świata i dzisiaj... Niestety, tak, niestety trzeba się z tym liczyć, że wiesz co, no ja byłem zbulwersowany, wrócę na moment jeszcze do tego artykułu, który żeśmy tam e, mówili z gazety wyborczej, z tym, co tam mhm. dodaje, wiesz, facet, dodaje tam ta firma Gerber mhm. i facet mówi, że no, wiesz, na zadane pytanie mówi, że jego to nie interesuje, bo on ma dorosłe dzieci, wiesz. to Chodzi mi o, to, wiesz, o tą postawę tych ludzi pracujących, wiesz, mm -hmm. w tych firmach, ludzi, którzy. Nie sprzeciwiają się tam. Którzy bezpośrednio, tak, bezpośrednio się przyczyniają do tego, wiesz. Ja tutaj pamiętam, też było tak głośno, ktoś tam, wiesz, zaprosił reportera, czy kogoś miał w rodzinie, że nawet, wiesz, w firmie. Nawet w firmie, która produkującej wiesz, różnego rodzaju kiełbasy i wędliny, jak był organizowany taki wiesz, dzień firmy, tam, tam urodziny tak. firmy, teraz jest modne, tak? Organizowany takich imprez, to uczestnicy czy pracownicy zażyczyli sobie, powiedzieli, że oni chcą sami zrobić wyroby na tą imprezę, bo nie chcą jeść tego, co, co jest dla jakim, y, produktem do sprzedaży. No tak? po tak. No i Więc. teraz wiesz, takie rodzą się różne trendy, jedni ludzie nie zwracają uwagi na to, co jedzą i powiedzmy byle zjeść, byle się napchać, utuczyć, bo otyłość też jest powiedzmy jakąś tam konsekwencją, może być konsekwencją chorób, ale może być też konsekwencją niedbałości o tego, co jemy i jak jemy i kiedy jemy. A z kolei drudzy na drugim biegunie są ludzie, którzy są świadomi, twierdzą, że slow food, czyli to jedzenie takie ekologiczne, wykonywane starannie, bez pośpiechu, ma właśnie dobroczynny wpływ na nas i to jest to, co chcemy jeść. I ogólnie rzecz biorąc, tak, w tym XXI wieku, w którym w tej chwili już jesteśmy jedzenie jest tak odmienne od diety wiesz, naszych dziadków, przodków że to jest zupełnie coś innego z jednej strony mamy dostęp do wszystkiego, o każdej porze roku i mamy dostęp do witamin gdzie, powiedzmy, gdzie kiedyś były ciężkie zimy i jadło się tylko to, co zdołało się zebrać i gdzieś tam pod domem mieć, nie było sklepów, nie było handlu w tej chwili mamy wszystko a z drugiej strony widzisz no, są pewne zagrożenia, jak właśnie to mięso oddzielane mechanicznie, jak te owoce jakoś tam chemicznie skurkowane, jak, jak właśnie GMO. I my musimy wybrać, bo do, od nas to zależy. E, ostateczny wybór dokonujemy my. Co będziemy jeść, w jaki sposób. I, no i wybierajmy świadomie, wiesz. Ja Ci powiem jako ciekawostkę, że mm, czytałem kiedyś o fałszerzach wina, bo wiesz, stare wina mają dobrą cenę, prawda? I na aukcjach gdzieś tam w Nowym Jorku mhm. e, sprzedawano stare wina, 70-stuletnie i tak dalej, wiesz, kilkanaście butelek na przykład zostało wyłowionych na morza z jakiegoś tam statku czy gdzieś zostawały przechowywane w jakichś tam piwnicach i gdzieś tam w meandrach dziejów zostały takie butelki, nadawały się do spożycia i one osiągają, wiesz, zawrotne ceny, kilkunastu, kilkuset tysięcy dolarów i byli tacy fałszerze wina bardzo słynni, którzy no, zbili majątek właśnie handlując winami, jak twierdzili, bardzo, bardzo starymi. A później okazało się, że te fałszerstwa zostały wykryte. I w jaki sposób? Pewnie mnie zapytasz. Otóż po wybuchu pierwszej bomby atomowej i po tych czasach, kiedy ludzie zaczęli korzystać właśnie z elektrowni atomowych, wszędzie, w, powiedzmy, dookoła nas jest jakieś tam mikroskażenie. Są jakieś takie ślady, które można wykryć właśnie w żywności, i o, jedną z tych butelek takich, które no, według, według sprzedających i według kupujących były bardzo stare otworzono i poddano właśnie próbie y, chemicznej analizie na obecność pierwiastków promieniotwórczych i co się okazało, mhm. odnaleziono jakieś tam śladowe y, ilości chyba cezu czy właśnie czegoś takiego co zdaniem analityków było niemożliwe, żeby właśnie w tym winie oryginalnym się zdarzyło, żeby się znalazło w takiej butelce, bo wtedy jeszcze w tym czasie, kiedy to wino oryginalnie miało powstać, człowiek nie używał e, energii atomowej i właśnie w ten sposób wykryto oszustwo. I widzisz, podobnie jak właśnie na tym przykładzie tego starego wina, to podobnie nasze e, jedzenie na pewno zdecydowanie różni się w jakiś tam sposób albo na kilka sposobów od jedzenia, które było 50, 100, 200 lat temu. I na pewno to ma wpływ niewątpliwie na nasze życie. Także tak to wygląda, wiesz? Tak, tak to, tak to wygląda i dlatego my preferujemy w miarę możliwości, oczywiście, to, to, co opowiadamy, wiesz, o tym jedzeniu, to w miarę możliwości. Wiadomo, że jeżeli jest, wiesz, awaryjna sytuacja, wiesz, spodziewamy się gości i a nie mamy na przykład właśnie tego keczupu czy majonezu zrobionego, to wiadomo, że kupujemy w sklepie, ale jeżeli wszystko sobie planowo powoli robimy to i... Musimy tak jakby, wiesz, nauczyć się, zdać planujemy. sobie sprawę z tego, że tak. jesteśmy w stanie zrobić część rzeczy sami. Nie musimy tego kupować, bo potrafimy to zrobić. Będzie zdrowsze, będzie tańsze, będzie, będzie po prostu lepszej jakości i zrobione pod nasz smak, tak jak my lubimy. I jeżeli... W, Będziemy mieli tego świadomość i będziemy jakby coraz więcej rzeczy robić w ten sposób. Wiadomo, nie wszystko możemy zrobić, bo trudno na przykład zrobić sobie cukier w domu, prawda, albo sól. To musimy kupić. Ale starajmy się jak najwięcej rzeczy robić własnymi rękami, jeść świadomie i wybierać te rzeczy, które są dla nas korzystne, odrzucać te, które są niekorzystne. I myślę, że w ten sposób będziemy. No, będziemy na plus. Będzie to korzystne dla naszego zdrowia, dla naszej rodziny i niejednokrotnie też dla naszego portfela. A wiesz co, Paweł, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jak jesteś w tym temacie. Ostatnio była tutaj... Byliśmy u takiej Gabuci znajomej, która wzięła się za taki biznes i robi takie, wiesz, żelowe pokrycie paznokci, mhm. takie jakby żelowe paznokcie i wtedy miałem okazję, oglądałem taki program o, e, o jedzeniu i tam właśnie była mowa, pani powiedziała, wiesz, y, skład chemiczny tych kostek rosołowych, wiesz, których mm -hmm. jest na przykład taka kostka rosołowa y, jest, y, wołowa, w której jest jedna dziesiąta procenta to jest mięso wołowe, wiesz, i to jest taka kostka rosołowa, którą się dodaje, a reszta to są re, re, jakieś wiesz, takie straszne składniki chemiczne, które no ja się przestraszyłem, wiesz, co i się wiesz, i dowiedziałem się właśnie, że ta jej się koleżanka. Magda, pozdrawiam ją serdecznie. O ile słucha naszego podcastu. To ona mówi, by, by się pytałem, czy a ty dodajesz? Ona, wiesz, ona mówi, tak, tak, dodaję. No tutaj dodaję do tego, albo tam dodaję do tamtego. Nie, nie ja mówię, nie, nie stosujemy tego nie, nigdy. Nie rób tego. Nie, nie. <laughs> a jak wy to robicie, wieszem? Ja no wiesz, sobie, przede wszystkim to odsyłam cię do podcastu, a Witeles to Tam się dowiesz, że. Jak gotujemy na przykład rosół w taki rosół skóry, czy jak rosół wołowy, to zawsze gotujemy go więcej, odlewamy do słoiczków, zastyga, to wsadzam do lodówki, słoiczka nie zakręcam, bo wiadomo, że to się troszeczkę podniesie, ale nie pęknie i, i tak mam na kilka razy i to jest podstawa do robienia właśnie jakichś sosów, czy jakichś innych zup gotowania, gdzie zup, które gotujemy, gdzie jest w składzie na przykład kostka rosołowa, prawda? Także to, to było, wiesz, no... Dużym szokiem dla niej. No, byłem zaskoczony. Jed, jedna dziesiąta, wiesz, jedna dziesiąta e, tego składu, tej kostki, to jest, wiesz, jakieś tam preparowane mięso wołowe. A resztę to masz glutaminia, jakiś tam poprawę tak, smaku i tak dalej. Tak. Guma, ara, guma arabska, słuchajcie, no to jest masakra. Naprawdę, czytajcie, tak, czytajcie, co tam jest napisane i... I róbcie, wiesz, ja nie wiem, y, to, to, to byś musiał teraz opowiedzieć coś, niecoś na ten temat, bo y, wiesz, bo u nas nie, z tym nie ma problemu. Ja y, naprawdę, co bym chciał powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś y, na bieżąco był, był, żył na gotowcach, a chciałby zmienić to, y, to no na pewno nie może się rzucać, wiesz, na zbyt głęboką wodę, bo się na pewno zniechęci. Niech robi to y, małymi krokami. Niech y, Zacznij od tego, że wyeliminuję te kostki rosołowe, niech zacznie od tego, że wyeliminuje różnego rodzaju, wiesz, no to jest w ogóle, dla mnie to jest masakra, ale Zobaczycie... wiem, że ludzie to stosują, tak. wiesz, co mam na myśli, stosują różnego rodzaju, wiesz, dodatki, wiesz, jak ja patrzę na tą półkę, to, to no, aż, aż strach, aż współczuję, wiesz, moja wątroba wyje, mhm dlaczego tak robią ludzie, ale wiem właśnie, że tak robią właśnie, że wiesz, wiesz, dodatek do mięsa pieczonego na grillu, dodatek do mięsa gotowanego, dodatek do mięsa pieczonego wiesz, w piekarniku, tych jest naprawdę, tych mieszanek jest różnych bardzo wiele, a... a Producent się a cieszy, to nam nie jest a to wszystko nie możemy trzeba. zrobić mając sól, tak. pierwszą odrobinę, tak. nie wiem, oliwa, cytryna, tak naprawdę to jest jakaś tam ostra papryka czy, czy, czy coś takiego. No dosłownie tak. mając 5-6 przypraw w domu możemy skomponować to samo, a nawet lepsze przyprawy do różnych dań, które będą zdrowe, będą naturalne i całkiem inaczej będą pracować Wasze żołądki, Wasze jelita, Wasze wątroby, tak jak mówisz. Inaczej po prostu inna jest przemiana materii i Niepotrzebne to jest, no. Jak, słuchajcie, jakby to było takie potrzebne, to przecież jakby rosła natka pietruszki, to by też rosła z gumą arabską albo z glutaminianem sodu I, i byśmy mieli to naturalne. No, to nie jest naprawdę potrzebne. Mam rację? Dobra, słuchajcie, taki odcinek może trochę na poważnie dzisiaj, ale to nie jest na smutno, tylko tak, żeby Was troszeczkę uświadomić, bo jeżeli rozmawiamy o jedzeniu, to to wszystko jest częścią tego tematu. Co prawda nie było dzisiaj jakiegoś żadnego określonego przepisu oprócz może tego masła orzechowego ale weźcie sobie do serca to weźcie pod uwagę to o czym mówimy i no świadomie bierzcie z półki to co kupujecie no i wtedy będzie dobrze nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci Dobra, kończymy pozdrawiamy serdecznie, pamiętajcie bądźcie świadomi tego co jecie jedzcie zdrowo i kolorowo i smacznie, trzymajcie się, smacznego cześć